Tu program pierwszy Polskiego Radia z Warszawy. Przez najbliższą godzinę, proszę Państwa, spotkanie z historią w odsłonie poświęconej węzłom polskiej pamięci, wydarzeniom, ludziom, którzy w znaczący sposób wpłynęli na dzieje Polski. Przed 22 jeszcze nasze lektury, a już teraz zapowiadana audycja cyklu Historia Żywa. Litwa warszawska i wojna z bolszewikami. Jak są obecne w naszej pamięci te przełomowe dla historii Polski, Europy i świata wydarzenia. O tym w kolejnej odsłonie opowieści pod hasłem Węzły polskiej pamięci cyklu Historia Żywa. Decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej zwana Cudem nad Wisłą odbyła się na przedpolach Warszawy między 13 a 15 sierpnia 1920 roku. Ale ta wojna rozpoczęła się niemal z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Za jej początek można uznać operację Wisła, zarządzoną rozkazem Lenina 18 listopada 1918 roku. Bolszewicy szykowali się do przeniesienia rewolucji do Niemiec i na zachód Europy gdzie panowały nastroje rewolucyjne. Przeszkodą była Polska, którą Stalin nazwał przegrodą. Odrodzoną Rzeczpospolitą trzeba było zlikwidować, aby, jak napisał w rozkazie rosyjski dowódca Michał Tuchaczewski, poprzez trupa Białej Polski prowadzi droga do światowego pożaru. Obrona Wilna, Lwowa, Petlura, Wyprawa Kijowska, rząd obrony narodowej Wincentego Witosa, kontruderzenie z Nadwiepsza, Wojska Polskiego pod dowództwem Piłsudskiego, śmierć księdza Ignacego Skorupki i jeszcze wiele, wiele innych wydarzeń piszą historię polskiego krwawego starcia z bolszewikami, zakończonego naszą wiktorią, wcale nie tak oczywistą, kiedy Rada Obrony Państwa w lipcu 1920 roku wzywała w dramatyczne Tonie. O pierś całego narodu rozbić się ma wała bolszewizmu, aby za ojczyznę każdy w Polsce z własnej woli gotów złożyć krew i życie. Czym jest to przesłanie dla nas dziś? Historia Żywa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 18 najważniejszej bitwie w historii świata. Mam wrażenie, że posługujemy się tym stwierdzeniem w taki bardzo prosty, niegłęboki sposób i traktujemy jako pewien logotyp tej historii. Czy pan profesor też ma takie wrażenie, że powtarzamy to troszeczkę beztreściowo i nic za tym nie idzie? Nie jestem entuzjastą Lorda Dabernona i jego książki napisanej oczywiście ekspost, bo kiedy pełnił swoją misję na czele alianckiej delegacji przebywającej w Warszawie latem 20 roku, to właściwie w dużym stopniu należał do grupy wątpiących w to, że Polska się obroni i zaskoczyło go to, że Polska się obroniła, mimo że Wielka Brytania, a był przecież Brytyjczykiem, nie tylko nie udzieliła żadnej pomocy Polsce, ale zrobiła wszystko, żeby pomóc bolszewikom w tym momencie. Na szczęście nie wszyscy zachodni zwycięzcy w pierwszej wojnie światowej tak się zachowywali i to Francja odegrała akurat w tamtym momencie rolę bardzo pozytywną, gdy idzie o zaopatrzenie polskiej armii w sprzęt obok Węgrów. No to jednak przede wszystkim francuski sprzęt pomógł polskiej armii odpierać najazd sowiecki. I także ci oficerowie łącznikowi francuscy, których nie było może dużo, ale jednak kilkuset oficerów rozproszonych po oddziałach polskich dodawało ducha, nie dodawało siły bojowej, bo kilkuset ludzi, kiedy naciera kilkuset tysięczna armia czerwona na Polskę, nie mogło zmienić wyniku działań bojowych, ale jednak dodawało ducha, że nie jesteśmy całkiem sami. A więc to spojrzenie z zachodu na bitwę i na całą wojnę, Nazywaną w skrócie wojną dwudziestego roku, chociaż tak jak pani redaktor przypomniała zaczęła się w osiemnastym. Spojrzenie Zachodu wydaje mi się warte przemyślenia i to krytycznego przemyślenia i o tym napisałem całą dosyć powiedziałbym bogato udokumentowaną książkę kilka lat temu dostępną już również zresztą na rynku zachodnim, więc mam nadzieję, że też dotrze ta prawda o postawie zachodu wobec zagrożenia, które mogło zmieścić Europę, Europę kontynentalną w dwudziestym roku, będzie docierała przynajmniej do środowisk fachowych, historycznych na zachodzie. Ważniejsze jest spojrzenie na samych, polskie spojrzenie na rok 1920, czy na całą tę wojnę. I tu oczywiście nie pierwszy raz rozmawiamy w cyklu audycji z panią redaktor o tym wydarzeniu, o tej wojnie, ale ponieważ nasze audy Trwają już prawie 8 lat, to warto zastanowić się, co się zmieniło w ciągu tych 8 lat z naszą pamięcią o wojnie 20 roku. No, minęła setna rocznica szczytu tej wojny, czyli zwycięskiej bitwy warszawskiej, obchodzona w sposób na pewno bogaty, rozmaite imprezy, przedsięwzięcia, ale wciąż jakby zastanawiające jest, że nie doczekała się ta bitwa istotnie decydująca, istotnie, żaden Lorda Bernon nie musi nas o tym przekonywać. Prawda historyczna jest taka, że ta bitwa była decydująca dla losów Europy co najmniej środkowej i wschodniej na lat 20, że ta bitwa nie doczekała się godnego pomnika w Warszawie. No To co ostatecznie powstało jako propozycja Ministerstwa Kultury niewątpliwie no nie spełnia oczekiwań tych, którzy chcieliby uczcić to największe polskie zwycięstwo militarne w XX wieku o ogromnym znaczeniu dla całej cywilizacji zachodniej no, w sposób godny. Wciąż tego upamiętnienia nie ma, ale powstaje, zwróćmy uwagę i mam nadzieję, że już w pełnej krasie będzie można latem roku XXIV zobaczyć to, Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie z imponującym założeniem dwóch masztów 70-metrowych, wspaniałym placem widowiskowym, z którego można będzie podziwiać, mam nadzieję, odbywające się wciąż, znaczy corocznie w tym sensie wciąż, widowiska historyczne przypominające szczegóły tamtej bitwy, a więc pewne działania zostały jednak podjęte, które mają służyć pamięci. Wciąż nie doczekaliśmy się godnego wprowadzenia w kulturę masową tej wielkiej bitwy, tej ważnej wojny. Ubolewam, że nie zostały sfilmowane kapitalne materiały, jakie są gotowe w powieściach Józefa Mackiewicza. To są rzeczywiście gotowe scenariusze porywających, myślę, także dzisiejszych widzów filmów o dylematach, o kwestiach politycznych i militarnych tamtej wojny. Czy powieści Rembeka, całkowicie zapomnianego, sklasowanego, przepraszam za takie określenie przez cenzurę prl znakomitego, realistycznego obserwatora wojny 20. roku, no to gdzieś tuła się na marginesach, powiedziałbym, świadomości historycznej polskiej i literackiej, a jedyny film, który mamy, to jest nieudany, no, trzeba tak wprost powiedzieć, nieudany film Jerzego Hoffmana, któremu zawsze składam hołd za jego wcześniejsze ekranizacje trylogii, zwłaszcza Pana Wołdziowskiego i Potopu, no ale z bitwą warszawską raczej sobie nie poradził, a więc wciąż widać, że mamy tutaj coś istotnego do, do dalszej pracy pamięci, żeby ten węzeł nie rozsupłał się, nie został wyrzucony, tylko żebyśmy pamiętali o tym, że to, że mówimy w tej chwili po polsku, że rozmawiamy na falach radiowych z polskiej rozgłośni, to wszystko jest skutkiem zwycięstwa wtedy odniesionego. i szanowni panowie, specjalnie człowiek nie chce szanować największej potęgi swego żywiołu, pracy z biorą, chociaż tam właśnie największe tworzy. Zdaniem moim zasadniczym postulatem szacunku, Ja zawsze umowa i lojalny tej umowy do trzymania. Chwała panie profesorze, w przestrzeni publicznej sformułowanie cud nad Wisłą, i to się nie zmienia, to że Polacy dali łupnia bolszewikom w tej wojnie 1920 roku. Ale czy powtarzając sformułowanie cud nad Wisłą dobrze rozumiemy to słowo cud? Termin cud nad Wisłą wprowadzony został już w 20 roku z wyraźną intencją polityczną, pomniejszającą zasługi naczelnego wodza, czyli Józefa Piłsudskiego. I składający, no że tak powiem, całą zasługę za zwycięstwo w ręce opatrzności. Jaki jest udział opatrzności w konkretnych wydarzeniach historycznych, to już każdy rozstrzyga zgodnie ze swoją wiarą. A oczywiście bardzo duża część Polaków w 1920 roku i wciąż duża w roku, w którym mówię te słowa, podziela wiarę w opatrzność Bożą, więc nie widzę powodu, by dystansować się od tego określenia. Wystarczy tylko no właśnie wziąć w nawias tę polemiczną nutę, że to nie Piłsudski, tylko właśnie siły nadprzyrodzone uratowały Polskę. Oczywiście nie sam Piłsudski uratował Polskę, to trzeba także jasno powiedzieć. Tylko te dziewięćset kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy, którzy nie rozpełzli się do domów, nie uciekli, nie zdezerterowali. Oczywiście były przypadki dezercji, ale pozostały one marginesem. Tylko stawili czoła nadciągającej armii czerwonej i potrafili wytrzymać coś najtrudniejszego dla każdej armii. Bardzo długi odwrót, że nie rozłożyła się ta armia, armia polska w odwrocie liczącym kilkaset kilometrów, to jest dowód na jej poświęcenie, na jej siłę charakteru i także na umiejętność dowodzenia zarówno oficerów, podoficerów, żołnierzy, którzy na bardzo wąskim odcinku po prostu decydowali o tym, za którym drzewem się schować, jak odskoczyć od przeciwnika i jak przejść do kontrataku. To wszystko razem składa się na ten cud, można tak powiedzieć. Myślę, że to, co warto zakwestionować, to próby właśnie takiego polemicznego ustawiania zasług w tej bitwie, w tej wojnie, rozgrywce mniej więcej tak układanej. Albo Piłsudski, albo szef sztabu, generał Tadeusz Rozwadowski. Nieraz już podkreślałem, że uznaje olbrzymie zasługi generała Rozwadowskiego w przygotowaniu rozkazu, który w jakimś sensie Poprowadził Wojsko Polskie do decydującego kontratarcia, do tego manewru z nadwieprza, a przede wszystkim w utrzymaniu no, jakiegoś ducha bojowego w momencie załamania, któremu uległ nawet przejściowo, krótko, sam Piłsudski. To są pierwsze dni sierpnia 2020 roku, kiedy to właśnie tryskający optymizmem Rozwadowski odgrywa tę bezcenną rolę podtrzymującego nadzieję. Ale mówienie, że to Rozwadowski wygrał tę wojnę Jest kompletnym nieporozumieniem Bo zawsze naczelny wódz ponosi pełną odpowiedzialność I za zwycięstwo, i za klęskę Naczelny wódz akceptuje pomysły swoich podkomendnych W tym szefa sztabu Lub odrzuca te pomysły Piłsudski zgodził się na pomysł Rozwadowskiego Rozwinął go zresztą po swojemu I w tym sensie obaj powinni stanąć na cokole Pomników stawianych właśnie bohaterom wojny XX roku Na pewno też próba obsadzenia w roli Zwycięzcy w bitwie warszawskiej generała Weyganda, czyli francuskiego dowódcę przysłanego do wsparcia, no powiedziałbym duchem raczej niż siłą wojskową i umiejętnościami sztabowymi także polskiej obrony, są no znów kompletnym nieporozumieniem, które rozwiewał bardzo uczciwie, bardzo godny człowiek i oficer generał Maxim Weygand, który dezawuował te podejmowane przez narodową demokrację próby obsadzenia go w roli zwycięzcy. Weigand mówił, że oczywiście on swoje propozycje składał, najczęściej były odrzucane przez polskich sztabowców, na to trochę narzekał, ale o planie i o jego wykonaniu zdecydowali wyłącznie naczelny wódz i szef sztabu. A więc cud nad Wisłą? Jak najbardziej można używać tego określenia, bo jakimś cudem była ta mobilizacja społeczna, nie ulegnięcie panice. To zwracali uwagę na to zresztą ci ostatni obserwatorzy zagraniczni, którzy zostali w Warszawie w sierpniu 20 roku, że no nie ma paniki na ulicach Warszawy. Bolszewicy się zbliżają, już drukują plakaty mówiące o nowych władzach miasta Warszawy, a w Warszawie trwa życie no, prawie jak gdyby nigdy nic. Ta jakaś siła odporna warszawiaków czy w ogóle Polaków wtedy wykazana na tylu różnych odcinkach w Płocku, Włocławku, pod Lwowem i w samym Lwowie w tylu bitwach, na które składa się razem to zwycięstwo, to jest rzecz, którą można także potraktować w kategoriach cudu pewnej mobilizacji duchowej, cudu, o którym modlili się także i podtrzymywali tego ducha biskupi polscy. To również jest rzecz, o której trzeba pamiętać i starali się o to wsparcie także w Watykanie u ówczesnego papieża Benedykta XV. Wydaje mi się, że spór o autorstwo kontruderzenia z Nadwiepszach gaśnie albo może już wygasł, a chyba nie można tego powiedzieć o wcześniejszej odbitwy warszawskiej wyprawy kijowskiej, o jej słuszności. Spór, emocje budzi układ z Petlurą, panie profesorze. To rzeczywiście bardzo ważny temat współczesnych debat, w tym akurat węźle pamięci dotyczącym wojny w XX roku. Sądzę jednakże, że właśnie w perspektywie ostatnich dwóch lat agresji rosyjskiej na Ukrainę uczymy się patrzeć inaczej, trochę inaczej na to zagadnienie. Po pierwsze zaczęliśmy dostrzegać w skali takiej powszechniejszej, bo oczywiście historycy w swoich monografiach już o tym pisali nieraz, dostrzegać udział ukraińskich sojuszników w tej wojnie po naszej stronie. Obrona Zamościa przez generała Marko Bezruczko, czy właśnie te formacje, którymi bezpośrednio dowodził czy organizował je sam Simon Petlura, to są rozdziały tej wojny, tej historii, które no dzisiaj już jakby trochę szerzej utorowały sobie drogę do świadomości historycznej, że tak byli tacy sojusznicy. Nie został ten sojusz jednakże zrealizowany do szczęśliwego końca. Tu otwiera się oczywiście pole do debat innych, debat o to czy Polska zdradziła sojusznika ukraińskiego zostawiając go jesienią 1920 roku, kiedy podpisany został układ o preliminariach pokojowych kończący de facto wojnę z bolszewikami no i w samych rozmowach w Rydze, pokojowych rozmowach, gdzie... Tych Ukraińców niepodległościowych, Ukraińców Petlury nie było, a byli natomiast Ukraińcy sowieccy przywiezieni przez funkcjonariuszy reżimu bolszewickiego. To pytanie zapewne nie wygaśnie tak prędko. Myślę, że można przedstawić cały szereg argumentów rzeczowych, praktycznych, które przemawiały za tym by nie kontynuować wojny w październiku 1920 roku. Wielu historyków przyjmuje taką perspektywę. Całe społeczeństwo polskie nie chciało już wojny. Nie dlatego, że było nastawione antyukraińsko. Nie, to nie miało nic do rzeczy. Dlatego że to społeczeństwo było po sześciu latach nieprzerwanej wojny na terenie Polski od 14 roku, od lata 14 roku do jesieni dwudziestego roku po prostu śmiertelnie zmęczone tym wysiłkiem, tym wykrwawieniem. Odparliśmy bezpośrednie zagrożenie dla Polski i w takim razie wróćmy do domu. Niech nasi chłopcy wrócą do domu. Zajmijmy się odbudową państwa. Odsunęliśmy bolszewików na tyle, na ile się dało. A Ukraińcy, no cóż, pokazali, że nie idą za Petlurą. Nie poszło ich dostatecznie wielu z tego samego powodu, dla którego w Polsce nie było entuzjazmu dla dalszej wojny. Ukraińcy byli zmęczeni zmieniającymi się okupacjami Kijowa. Kilkanaście takich zmian miało miejsce. Zwyciężała po prostu potrzeba jakiejś stabilizacji. Niech będzie nawet sowiecka stabilizacja, byle już nie przetaczały się armie przez ziemię Ukrainy, byle coś się już ułożyło. Takie naiwne założenie, mówię naiwne, bo oczywiście przyniosło w skutkach niezwykle tragiczne doświadczenie dla Ukrainy pod rządami sowieckimi. Michał kilka milionów ofiar, także terroru wyrażającego się w masowych rozstrzeliwaniach inteligencji ukraińskiej. Ale w 20 roku można to zrozumieć. No, ludzie mieli dość wojny i nie garnęli się również pod sztandary Petlury, którego oczywiście propaganda probolszewicka przedstawiała jako pańskiego pieska, sługusa polskiego, który zaprzeda Ukrainę polskim panom. To razem składa się na tragedię tego dylematu węźle polskiej pamięci, o którym dzisiaj rozmawiamy. Dylematu bić się jeszcze desperacko o wolną Ukrainę w 20 roku, czy się już nie bić, skoro sami Ukraińcy nie chcą tej walki kontynuować. Gościem radiowej jedynki jest profesor Andrzej Nowak. żywa Z archiwum Radia Wolna Europa. Wspomnienia Władysława Wolskiego, mieszkańca Kijowa, o defiladzie Wojsk Polskich w Kijowie 8 maja 1920 roku. Żywo mam jeszcze w pamięci wejście Wojsk Polskich do Kijowa w dniu 8 maja 1920 roku. Na szerokim, przestronnym kraszczatiku głównej ulicy Kijowa po obu stronach na trotuarach oczekiwały nieprzejrzane tłumy. Majowe słońce przygrzewało mocno. Chłodził tylko lekki powiew znad Dniepru. Wcisnąłem się w pobliże zaimprowizowanej trybuny, na której defiladę miał przyjąć ówczesny dowódca III Armii generał Rydz-Śmigły. Byłem podniecony, wzruszony. Po raz pierwszy w życiu miałem zobaczyć polskich żołnierzy. Wychyliwszy się, zobaczyłem otwierający defiladę podhalański. Obok rozległy się okrzyki i wiwaty w językach ukraińskim, polskim, a nawet rosyjskim. Podhalanie szli sprężyście, jakby nie mieli za sobą dwutygodniowego, forsownego marszu po stepach i piaskach ukraińskich wśród nieustannych potyczek od Styru i Chorynia aż do samego Kijowa. Za nimi szły w ordynku oddziały pierwszej Dywizji, pułki Wielkopolski, Suwalski Oddziały dywizji litewsko-białoruskiej, artyleria ciężka i oddziały techniczne. Zamykała defiladę szósta dywizja ukraińska przyjmowana entuzjastycznie przez tłumnie zalegających ulicę Ukraińców. Mieli nadzieję, że przy pomocy polskiej zdobędą upragnioną niepodległość. Ten sojusz z Petlurą był elementem polityki Piłsudskiego w trakcie właśnie wojny polsko-bolszewickiej. Historycy dzielą ten plan Piłsudskiego wobec Rosji na takie trzy etapy. Rozbicie pierwszej Rosji, tej białej, rękami bolszewików. Po drugie rozbicie drugiej Rosji czerwonej przez Wojsko Polskie i po trzecie stworzenie trzeciej Rosji demokratycznej. Czy dziś oceniamy ten plan jako realny, czy na? zbyt romantyczny. Tak się składa, że akurat to zagadnienie było przedmiotem najbardziej chyba wnikliwych studiów archiwalnych w mojej karierze historycznej. Poświęciłem wiele lat badaniu tego zagadnienia. Odpowiedź, którą te badania w archiwach rosyjskich, zarówno emigracyjnych w Stanach Zjednoczonych, jak i tych sowieckich w Moskwie, jak też rzecz jasna w archiwach polskich i archiwach państw zachodnich, które były tutaj także ważnym czynnikiem de facto niesprzyjającym porozumieniu Polaków z Rosją antybolszewicką, ten rezultat badań jest jednoznaczny. Nie było sił realnych, które przekonałyby Rosjan do współpracy z Polską. Ta grupa, którą poparł Piłsudski, bo niej nie stworzyła. ona była realnie. Na czele z Borysem Sawinkowem, z Dymitrem Filosofowem, z Inajdą Gipius, z Dymitrem Mereszkowskim, wymieniam wybitnych twórców rosyjskiej kultury emigracyjnej, już przerażonych tym, co zrobili bolszewicy i gotowych sprzymierzyć się z każdym, byle pokonać bolszewików. Ta grupa rozumiała, że tylko Polska prowadzi walkę z bolszewikami. Już żaden inny kraj nie chce walki z bolszewikami, a Polska ją prowadzi. I wskutek takiego prostego, można powiedzieć, rozumowania Zgodzili się przyjąć tę rolę, którą oferował im Piłsudski. A może się uda, może cudownym trafem, bo to tak chyba na to trzeba patrzeć z punktu widzenia Piłsudskiego. Jak wszystko się ułoży, postawimy niepodległą Ukrainę z Petlurą, to w następnym etapie podniesie się ta rewolucja, czy raczej bunt chłopski, bo owa trzecia Rosja miała reprezentować chłopów przede wszystkim zielonych. To nie mieli być czerwoni ani biali, tylko zieloni chłopi rosyjscy. Przypomnę, że lider tej grupy Rosjan współpracującej z Piłsudskim był przedstawicielem partii sr socjalistów, rewolucjonistów, najpopularniejszej partii w Rosji, reprezentującej głównie chłopów. A więc te nadzieje no, nie były wyssane zupełnie gdzieś z palca czy wymyślone, a jednak tak jak w przypadku Ukraińców, tak jak w przypadku Polaków, Rosjanie byli w roku 1920 również śmiertelnie zmęczeni. Kiedy czytam dzienniki inteligentów rosyjskich, antybolszewicko nastawionych w 100%, ale żyjących jeszcze w Piotrogrodzie czy w Moskwie, już pod rządami bolszewików, oni kibicują jednemu, żeby ta wojna się skończyła. Trudno, są bolszewicy, ale przynajmniej jest jakiś porządek niebezpieczny, groźny za chwilę staną się tak jak właśnie Ukraińcy ofiarami tego porządku inteligencja rosyjska zostanie praktycznie rzecz biorąc wybita przez bolszewików w następnych latach, ale w 20 roku to było to przekonanie no nie, już nie chcemy więcej wojny a poza tym sprzymierzyć się z Polską Polska jest odwiecznym wrogiem Rosji to nastawienie wbite rosyjskiej inteligencji, Rosjanom w ogóle do głów przez propagandę carską, przez specyficzną interpretację historii od pokoleń, było tak silne, że Sawinkow był izolowany w środowisku emigracji rosyjskiej, która go nie poparła. Kiereński, ostatni premier rządu tymczasowego, który uciekł na emigrację, potępiał Sawinkowa za współpracę z Polską, którą uważał za wroga i rozbiorcę Rosji, podobnie przedstawiciele innych, zwłaszcza bardziej konserwatywnych sił reprezentujących tę białą, procarską powiedziałbym Rosję. A więc nie było szans na większe poparcie nawet na podstawie odruchu antybolszewickiego, który wydawał się zrozumiały, powszechny w świetle terroru, który bolszewicy już prowadzili na swoich sobie podporządkowanych terenach. Ale ten terror także hamował możliwość wybuchu powstania I tak właśnie rozprawi się władza sowiecka w bezprecedensowy sposób z masowym powstaniem chłopskim, jakie wybuchnie w guberniach centralnych Rosji w Tambowie, gdzie po raz pierwszy użyto broni chemicznej do zabijania ludzi, cywilów do zabijania chłopów, oczywiście broń chemiczna była używana już w I wojnie światowej, ale tutaj po prostu z samolotów Bolszewicy rozpylali gaz, żeby wydusić chłopów, którzy podnieśli rękę na władzę sowiecką i 200 tysięcy chłopów wymordowali w ten sposób. A więc jakiś materiał był do walki z bolszewikami, ale został brutalnie zniszczony przez bolszewików. Ale wracając do Polski, Czerwona Rosja nie próżnowała, bo 23 lipca 1920 roku powstał w Smoleńsku tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski. Julian Marchlewski Felix Feliks Dzierżyński to bohaterowie tego wydarzenia. Później komitet zainstalował się w zdobytym przez bolszewików w stoku. Jak realne było to zagrożenie, czyli przejście mieszkańców wsi, robotników na stronę Czerwonej Rosji? Jak patrzą na to teraz historycy? Bardzo dziękuję za przypomnienie tego wątku. To jest bardzo ważny wątek w naszym węźle pamięci dotyczącym wojny sowiecko-polskiej. Wątek, który właściwie najprościej rozstrzygnąć jednym słowem. Zdrajcy wtedy nie wygrali. Bo oczywiście z punktu widzenia Polski niepodległej, to co reprezentowali twórcy Komitetu Białostockiego, czyli Marchlewski, Dzierżyński było zdradą najwyższej kategorii. Chcieli zniszczyć niepodległe państwo polskie i przekształcić je w Republikę Sowiecką podporządkowaną Moskwie. Nie byli pierwsi w tym działaniu. Kierowniczy ośrodek władzy sowieckiej w Moskwie już na początku 19 roku, w styczniu, przygotował pierwszy rząd sowiecki dla Polski, tak zwany Rew Wojen Sowiet, czyli Komitet Wojskowo-Rewolucyjny, który już wtedy w styczniu miał być zainstalowany w Polsce, no ale zatrzymany został wtedy oporem polskiego wojska już w styczniu-lutym 1919 roku. Komitet Białostocki to jest ten bardziej znany, no bo on wydawał się już bliski realizacji. Dotarł nie tylko do Białego Stoku, ale do Wyszkowa pod Warszawą co właśnie w naszej pamięci kulturowej wspaniale. Utrwalił Stefan Żeromski swoją nowelą na probostwie w Wyszkowie, pokazującą tę grupę zdrajców, którzy chcą wkroczyć do Warszawy, ale muszą na szczęście zmykać wobec kontrofensywy polskich sił patriotycznych. Myślę, że to jest zagadnienie, dlatego ważne, że przecież ten ośrodek moskiewski, który miał być tutaj zainstalowany, zostanie zainstalowany w 1939 roku i w 1944 i będzie opierała się o ten ośrodek moskiewski władza w Polsce do roku 1989. Ta, powiedziałbym, wstydliwa zasłona rzucona wtedy, a więc w całym okresie PRL-u, na ten przykład jawnej zdrady i na korzenie władzy, która sprawowana była w PRL-u. Korzenie wyrastające z białego a raczej z Moskwy, od Dzierżyńskiego, od Marchlewskiego, od Felixa Kona i innych komunistów, którzy chcieli zniszczyć wtedy Polskę. To jest także ważne zagadnienie polskiej pamięci, ta próba zamilczenia, zakłamania lub nawet usprawiedliwienia tych ludzi jako ideowców. Owszem, wielu z nich na pewno było ideowcami, ale tym celem było zniszczenie Polski w XX roku. A teraz o przyjaźni, właściwie powinnam powiedzieć realizmie politycznym, bo gdyby Lwów wpadł w ręce bolszewików, no Węgry byłyby zagrożone, skoro prezydent Czechosłowacji Tomasz Masaryk skłonny był dobrowolnie oddać bolszewikom Ruś podkarpacką. Zatem niezachwiana przyjaźń, panie profesorze, wspólnota interesów, realizm polityczny? Niewątpliwie bardzo piękny rozdział w stosunkach polsko-węgierskich. Pisany był zarówno rzeczywiście trzeźwą oceną Sytuacji polityczno-militarnej, interesów, które jak najbardziej dotykały państwa węgierskiego, ale też zbudowany był na podstawie głębszej, autentycznej sympatii niemałej części elit węgierskich do walczącego o wolność narodu polskiego. Węgrzy byli jedną z najliczniejszych grup narodowościowych, która przystąpiła na ochotnika do legionów polskich. To świadczy no, nie o rozeznaniu interesów, tylko o jakimś szczerym odruchu sympatii do Polski, która walczy też o, o wolność. Po 1918 roku Węgrzy przeżywają największą tragedię w swojej historii, bo potraktowani najsurowiej ze wszystkich państw, które można uznać za spadkowe państwa po przegranej koalicji mocarstw centralnych, dużo surowiej niż Austria, bez porównania surowiej niż Niemcy, Węgrzy tracą dwie trzecie terytorium układem w Trianon. To jest dla nich tragedia, to jest rozbiór doświadczają zainstalowania w ich kraju, w Budapeszcie, Republiki Sowieckiej. Bardzo krwawej dyktatury z Belą Kunem na czele. I dopiero uwolnienie od tej sowieckiej dyktatury totalitarnej było początkiem nowej państwowości węgierskiej. A więc bardzo świeża pamięć, czym może być nowa ofensywa sowiecka na Węgry. A przypomnijmy, że Stalin w korespondencji z Leninem a Stalin był wtedy komisarzem Frontu Południowo-Zachodniego, wtedy czyli latem 20 roku, idącego na Lwów, a przez Lwów dalej na Kraków. I Stalin pisał w wymianie telegramów z Leninem, że to jest właśnie moment, kiedy trzeba puścić się dalej, bo Polska już jest pokonana, już jest rozbita. Za chwilę Lwów będzie nasz, za chwilę będziemy w Krakowie i wtedy trzeba zająć Węgry, Czechosłowację, Rumunię, Austrię. I dojść do Italii wprost używa takiego horyzontu działań w dwudziestym roku a więc sowieckie kierownictwo bo Lenin odpowiada z entuzjazmem tak oczywiście to jest ten moment musimy zaraz ruszyć to nie było wysane z palca przez jakichś kawiarnianych polityków węgierskich tylko to było autentyczne zagrożenie że ofensywa sowiecka po upadku Polski rozwinie się nieuchronnie nie tylko na Berlin, co było kierunkiem ataku Tuchaczewskiego, frontu zachodniego ale rozwinie się także na południe Europy Sowieci wrócą do Budapesztu bo już tam byli w roku 19 i to właśnie sprawiło, że tym bardziej Węgrzy dokonali no, niesamowitego wysiłku, by ominąć blokadę, jaką stworzyli wokół Polski jej wrogowie. Nie tylko Niemcy, ale właśnie niestety trzeba to powiedzieć. Także Czechosłowacja wystąpiła w tym momencie jako zdecydowany wróg Polski i sojusznik Rosji Sowieckiej. Masaryk, który był wielkim rusofilem, nie był entuzjastą bolszewików, ale uważał, że Polska nie ma żadnych szans utrzymać się w walce z Rosją sowiecką, więc jedyne co można zrobić to ogłosić kwarantannę, higieniczną kwarantannę na granicy polskiej, żeby żaden Polak nie mógł uciec nawet przed bolszewikami, kiedy ci zajmą Polskę. Rzecz jasna nie przepuszczał przez Czechosłowację żadnych Transportów wojskowych do Polski. Więc Węgrzy mieli tylko drogę przez Rumunię, z którą skądinąd byli skonfliktowani, sporem o siedmiogród. A jednak to właśnie te transporty, idące bardzo okrężną drogą, docierały ostatecznie do Polski w najbardziej krytycznym momencie, czyli na przełomie lipca i sierpnia 20 roku. Transporty z olbrzymią ilością amunicji artyleryjskiej i karabinowej. Także Węgrzy oferowali, ale z tego nie skorzystaliśmy, pomoc kawalerii swojej, dobrej kawalerii, co także było gestem bardzo dobrej woli. Wspomniał pan profesor o Stalinie, który był jednym z głównych aktorów wojny polsko-bolszewickiej. Czy przyszłe działania Stalina, choćby Operacja Polska NKWD 1937-38, później Teheran-Jauta, okupacja Polski po 1945 roku, to była zemsta Stalina za porażkę bolszewików w 1920 roku, jak podkreśla wielu historyków? Dotknęła pani redaktor kolejnego ważnego i wciąż rozplątywanego i splątywanego na nowo węzła naszej pamięci. Rok 20 łączy się z Katyniem przede wszystkim, w jakim stopniu oczywiście z operacją, wcześniejszą operacją NKWD przeciw Polakom w Związku Sowieckim z 1937 8 roku, ale przede wszystkim z Katyniem. Wielu rzeczywiście bowiem historyków, a raczej powiedziałbym publicystów historycznych buduje tezę na niczym nie ugruntowaną, bo nie ma żadnego źródłowego potwierdzenia tej tezy, że Stalin wydając rozkaz o rozstrzelaniu polskich oficerów, operacji katyńskiej, po prostu zemścił się na upokarzające dla niego niepowodzenie w lecie 20 roku, kiedy obiecywał zająć Lwów, dojść do Krakowa i dalej zająć całe południe Europy, no, a musiał w niesławie cofać się. Jego front został pobity i rozbity, a Stalin musiał tłumaczyć się z tego niepowodzenia na konferencji partyjnej zwołanej specjalnie w tym celu we wrześniu 20 roku. To na pewno było bardzo przykre dla Stalina upokorzenie. Stalin wtedy zrzucał już odpowiedzialność na swojego już widocznego wroga Trockiego, że to Trocki źle dowodził jako zwierzchnik sił zbrojnych Rosji Sowieckiej. Trocki oskarżał Stalina, że za późno przekazał dywizję ze swojego frontu na odcinek warszawski, dlatego nie zdobyto Warszawy. No więc kłótnie trwały, na pewno przykre dla Stalina ale Stalin, jak świadczą o tym badania ludzi, którzy całe życie strawili na studiowaniu jego dzieł, studiowaniu wszystkich dokumentów archiwalnych, które są znane i weszli tak głęboko w psychologię tego tyrana, jak tylko to jest możliwe. Stalin był zimnym realistą. Stalin zdecydował się mordować Polaków w 37 8 roku, kiedy 111 tysięcy osób zostało rozstrzelanych na podstawie jednego rozkazu Polaków mieszkających w ZSRR. Tylko dlatego, że traktował ich jako potencjalną piątą kolumnę, czyli ludzi sprzyjających Polsce w sytuacji, kiedy Stalin przygotowuje się do wojny z Zachodem. A więc prosta kalkulacja, nie mająca nic wspólnego z zemstą. Katyń, podobnie decyzja była całkowicie na trzeźwo wykalkulowana została podjęta, przypomnijmy, na początku marca 1940 roku, kiedy wydawało się, że za chwilę będzie toczyła się bardzo krwawa wojna na froncie zachodnim. Niemcy jeszcze nie uderzyli ani na Norwegię, Danię, ani na Belgię, Holandię, czy tym bardziej Francję i Stalin zakładał, że ta wojna uwikła Niemców na dłużej. Nie spodziewał się Blitzkriegu niemieckiego i w takim kontekście podjął decyzję o wymordowaniu polskich oficerów, ponieważ zakładał, że właśnie ta Wytrwała walka Francji i jej sojuszniczki Anglii na kontynencie europejskim w 1940 roku może obudzić jakieś nadzieje tych oficerów wiernych polskiej niepodległości, a teraz znajdujących się w niewoli sowieckiej. A Stalin szykował się raczej w tej sytuacji, zakładał, że kiedy Niemcy będą uwikłane w wojnę na zachodzie z Francuzami i Anglikami, wtedy on wkroczy, uderzy od tyłu na Niemców i zainstaluje swoich powiedziałbym sowieckich Polaków i temu służyły przesłuchania prowadzone przez wysokiego oficera NKWD Zarubina na wszystkich niemal osadzonych oficerach polskich. Przesłuchania, które miały jeden cel. Sprawdzić, kto nadaje się do kolaboracji. Tych, którzy zgodzili się, czy rokowali nadzieję na kolaborację, Zarubin wyjmuje z więzień i kieruje do tak zwanej willi szczęścia. Oni będą później elitą tak zwanego Ludowego Wojska Polskiego, wprowadzającego rządy Stalina w Polsce. A reszta rozstrzelać. Zimna kalkulacja. Po przegranej bitwie warszawskiej Lenin miał powiedzieć, Polskę opanujemy i tak, gdy nadejdzie pora. Przeciwko Polsce możemy zawsze zjednoczyć cały naród rosyjski i nawet sprzymierzyć się z Niemcami. Oni pragną rewanżu, a my rewolucji. Chwilowo interesy nasze są wspólne. Jak interpretować to teraz? Lenin, wyjąwszy krótkie okresy nadmiernego entuzjazmu, który ponosił go, był oczywiście równie zimnokrwistym realistą jak Stalin i równie rekordowo cynicznym. Stalin istotnie był najlepszym uczniem Lenina. To nie jest slogan propagandowy, to jest prawda. Otóż Lenin, ten cytat, który pani przytoczyła... Powiedział o swoich nadziejach na nieuchronną likwidację Polski we współpracy z Niemcami. Przedstawił w rozmowie ze szwajcarskim komunistą Gilles humbert Drozem który był delegatem na zjazd trzecie międzynarodówki odbywający się latem 20 roku w Moskwie. Ten spisał tę rozmowę, która trafiła następnie do rąk polskiego wywiadu, stąd znamy jej treść. Ale to nie tylko ta jedna zapiska, to jest cały szereg działań dyplomatycznych, czy półdyplomatycznych, jakie podejmowała sowiecka dyplomacja wtedy w Berlinie. Na czele z Wiktorem Koppem, przedstawicielem sowieckim, nieoficjalnym wtedy, bo jeszcze nie było pełnych stosunków dyplomatycznych, Moskwy w Berlinie. Rozmowy, których celem było porozumienie nie tylko z rewolucjonistami, nie rewolucja w Niemczech, ale taktycznie, przynajmniej na jakiś czas, porozumienie z siłami reprezentującymi zdecydowaną większość Niemców, siłami Rewanżu siłami zemsty za upokorzenie Wersalu i odzyskania terenów, w których utratę Niemcy przeżywali najbardziej, czyli oczywiście Pomorza, Śląska. W imię tego rewanżyzmu pisał Kop do Lenina, już możemy zawrzeć dowolne porozumienie, jakie tylko zechcemy z Niemcami i to jest także początek. Współpracy wojskowej, która rozwinie się od układów Rapallo między Rosją Sowiecką a Niemcami niekomunistycznymi, Republiką Weimarską. Tajne układy od 22 roku łączą Niemcy z Rosją Sowiecką, potem Związkiem Sowieckim w sprawie współpracy wojskowej ćwiczenia niemieckich oficerów broni pancernej w Rosji, bo była broń pancerna zakazana traktatem warsalskim w Niemczech i szkolenia w zamian w zakresie lotnictwa i broni pancernej przez doświadczonych w tej dziedzinie Niemców młodszych kolegów, czy mniej doświadczonych kolegów ze Związku Sowieckiego. Ta współpraca wojskowa inauguruje się w 20 roku, a nie doszło do jej pełnego wymiaru zabójczego dla Polski. Właśnie wskutek tego, że Lenin był jednak o włos mniej realistą niż Stalin, uległ na chwilę Entuzjazmowi, to znaczy uwierzył w sierpniu 2020 roku, że za chwilę Polska będzie zdobyta i Armia Czerwona zawiesi czerwony sztandar w Berlinie. Więc po co się dogadywać z Niemcami nieczerwonymi, skoro za chwilę zdobędziemy Berlin dla sprawy rewolucji? I to zrujnowało całą dyplomatyczną akcję Wiktora Kopa, który budował porozumienie między Czerwoną Moskwą a Czarnymi Niemcami. Lenin tego. Nie zaaprobował, no i na szczęście został przez Wojsko Polskie zatrzymany w tym marszu na Berlin, ocalając także, można powiedzieć, cały szereg krajów, które padłyby łupem albo inwazji sowieckiej, albo porozumienia niemiecko-sowieckiego. Na pewno znalazłyby się w tym gronie ofiar zwycięstwa sowieckiego. W dwudziestym roku Litwa, Łotwa, Estonia, zapewne także Rumunia czy Osłowacja, Węgry, czy doszliby sowieci do Italii, to już jest rzecz może bardziej spekulatywnie wątpliwa. Ale to właśnie, co osiągnęła Armia Polska w sierpniu 2020 roku, to zrujnowanie tych planów, które Stalin musiał odłożyć o 20 lat. 20 lat polskiej niepodległości i niepodległości Europy Środkowo-Wschodniej. Pozwoli pan profesor jeszcze jeden cytat z Lenina po przegranej pod Warszawą. Polska wojna była najważniejszym punktem zwrotnym nie tylko w polityce Rosji Sowieckiej, ale także w polityce światowej. Wszystko tam w Europie było do wzięcia, lecz Piłsudski i jego Polacy spowodowali gigantyczną, niesłychaną klęskę sprawy światowej rewolucji. Czy świat to wtedy docenił, czy docenia dziś? Świat nie usłyszał tego ani w 20 roku, ani nie docenia do dziś. Wciąż spotykam książki wydawane przez akademickie oficyny w Stanach Zjednoczonych czy w krajach Europy Zachodniej, w której próbuje się udowodnić no, całkowicie karkołomną, oderwaną kompletnie od źródeł i od rzeczywistości tezę, że Armia Czerwona nacierała z ofensywą pokojową do Polski. W istocie chciała pokojowo tylko wprowadzić tutaj władzę sowiecką, a już na pewno nie chciała iść nigdzie dalej, nie miała żadnych zamiarów ofensywnych sięgających poza Polskę, która właściwie słusznie Związkowi Sowieckiemu się należała, bo przecież przed pierwszą wojną światową Warszawa była rosyjska, no więc właściwie powinna być rosyjska i po pierwszej wojnie światowej. Ten sposób rozumowania jest jakby no wciąż trudny do wykorzenienia, mimo że no cóż, próbujemy, tak jak wspomniałem książka moja poświęcona na temu zagadnieniu źródłowa została niedawno wydana nakładem wydawnictwa światowego docierającego do właściwie wszystkich ważniejszych uczelni, więc mam nadzieję, że na zasadzie kropli, która drąży skałę, będziemy działaniami także bardziej skutecznymi, podejmowanymi przez państwo. Przypominali prawdziwe znaczenie wojny 1919 20 roku i Bitwy Warszawskiej. Bitwy, która naprawdę ocaliła Europę, co najmniej Europę Środkowo-Wschodnią, co najmniej kilkanaście krajów, przed likwidacją, przed unicestwieniem ich kultury i ich niepodległości. Polskie Radio Jedynka. Wszystkie audycje cyklu Historia Żywa znajdą Państwo na stronie internetowej polskieradio.pl ukośnik jedynka. Kolejna opowieść pod hasłem Węzły Polskiej Pamięci za tydzień, ale wyjątkowo po godzinie 23. Zapraszam serdecznie. Zapraszał profesor Andrzej Nowak. Przypomnę na za tydzień wyjątkowo po godzinie 23. Ja także zapraszam Dorota Truszczak. Polecam także kolejne dzisiejsze audycje.